Ewangelia Łukasza, rozdział drugi. I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. A ten popis pierwszy stał się, gdy Cyreneusz był starostą syryjskim i szli wszyscy, aby popisani byli każdy do miasta swego. Wstąpił też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu. Do ziemi judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, przeto, iż on był z domu i z familii Dawidowej, aby był popisany z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki. I położyła go w żłobie, przeto, iż miejsca nie mieli w gospodzie. A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i strasz nocą trzymający nad stadem swoim. A oto anioł pański stanął podle nich, a chwała pańska zewsząd oświeciła je i bali się bojaźnią wielką. I rzekł do nich anioł. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi i się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to wam będzie na znak. Znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki leżące w żłobie. A zaraz z onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących. Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. I stało się, gdy odeszli aniołowie od nich do nieba, że oniż pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmyż aż do Betlejemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan objawił. A tak śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa i ono niemowlątko leżące w żłobie, i ujrzawszy rozsławili to, co im było powiedziano o tym Dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swoim. I wrócili się pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, tak, jako im było powiedziano. A gdy się wypełniło osiem dni, aby obrzezano ono dzieciątko, wtedy imię Jego nazwane jest Jezus, którym było nazwane od anioła pierwej, niż się w żywocie poczęło. Gdy się też wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu, tak jak napisano w zakonie pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot Świętym Panu nazwany będzie, ażeby oddali ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt. A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon, a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do kościoła, a gdy rodzice wnosili dzieciątko, Jezusa aby uczynili według zwyczaju zakonnego przy nim. Wtedy on wziąwszy go na ręce swoje chwalił Boga i mówił: Teraz puszczasz sługę Twego Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, której zgotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiadano o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii matki jego, Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu i na znak, przeciw któremu mówić będą. I Twoją własną duszę miecz przeniknie, aby myśli z wielu serc objawione były. A była Anna na prorokini córka fanuelowa z pokolenia Aser, która była bardzo podeszła w latach i żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. A ta była wdową około osiemdziesiąt i czterech lat, która nie wychodziła z kościoła w postach i w modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie. Ta też onejże godziny nadszedłszy wyznawała Pana i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie. A tak wykonawszy wszystko według zakonu pańskiego, wrócili się do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziesiątko ono rosło i umacniało się w duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chadzali na każdy rok do Jeruzalemu na święto wielkanocne. A gdy już był we dwunastym roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta, i gdy skończyli one dni, a już się wracali nazad, zostało dziecię Jezus w Jeruzalemie. A tego nie wiedział Józef i matka jego. Lecz mniemając, że jest w towarzystwie podróżnym, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i między znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili się do Jeruzalemu szukając go. I stało się po trzech dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele w pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego. A ujrzawszy go rodzice, zdumieli się i rzekła do niego matka jego: Synu, przedrześ nam to uczynił. Oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy cię. I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mię szukali i zaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im mówił. I stąpił z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. A Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi.